Scena szósta, Zbyszko sam, później Hanka. Zbyszko chwilę stoi nieruchomy, potem wyciąga ręce leniwym, znużonym ruchem przed siebie. Zwraca się do pieca, otwiera drzwiczki kopnięciem nogi, przysuwa sobie fotel, siada i siedzi tak spokojnie, z papierosem przylgniętym do ust, z ręką opuszczoną na dół. Światło czerwonawe go oświetliło, jest znużony i smutny, Drzwi się otwierają cicho, wsuwa się Hanka, widzi go, przybliża się, przyklęka i delikatnie z jakąś psią pokorą całuje go w rękę. On głaszczy ją po głowie, czyni to machinalnie, nie patrząc na nią. No już dobrze, dobrze. Proszę pana, ja... Co? Czego? Ja idę tam, gdzie pan kazał. A, tak, idź, idź. Nie bój się. Tylko mów śmiało i wyraźnie, co i jak. Hanka klęczy nieruchoma, otulona w fałdy chustki. No czemu nie idziesz? A bo ja wiem, tak mi jakoś... Ach, nie ma marudź. Idź, bo wrócą. Hanka wstając. Pójdę. Wychodzi powoli. Słychać, jak zaczeskuje za sobą ciężko drzwi.